a teraz kolejny uwspółcześniony protokół mędrców Syjonu. Słynne przemówienie rabina Emanuela Rabinowicza z 12 stycznia 1952 roku. I od lektora było to równo 71 lat temu. Wygłoszone przed specjalnym spotkaniem Rady Bezpieczeństwa Rabinów Europejskich w Budapeszcie. Pozdrawiam Was, moje dzieci! Zostaliście tutaj wezwani, aby podsumować główne zamierzenia naszego nowego programu. Jak się orientujecie, mieliśmy nadzieję na 20 lat pomiędzy wojnami, aby utrwalić korzyści, które odnieśliśmy z II wojny światowej. Ale nasza rosnąca obecność w pewnych żywotnych sferach życia wzmaga opozycję w stosunku do nas, i musimy teraz działać z pomocą wszelkich środków będących w naszej dyspozycji, aby wywołać trzecią wojnę światową w przeciągu pięciu lat. W nawiasie, nie udało im się wywołać trzeciej wojny światowej, ale zainicjowali wojnę koreańską, kiedy 25 czerwca 1950 roku rozkazali armii północno podstępnie zaatakować kraję południową. Dnia 26 czerwca Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła inwazję jako agresję i wydała nakaz wycofania sił napastniczych. Następnie, 27 czerwca 1950 roku, nasz Żyd amerykański prezydent Truman wydał rozkaz jednostkom powietrznym i morskim podjęcia akcji wprowadzenia w życie nakazu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nie osiągnąwszy zamierzonego celu, Syjoniści zainicjowali obalenie prezydenta południowego Wietnamu, Ngo Dinh Diem, który zniósł monarchię i ustanowił republikę w 1955 roku. Diem z silnym poparciem USA stworzył reżim autorytarny, który wkrótce rozwinął wojnę na pełną skalę z zaangażowaniem USA. Cel, dla którego włożyliśmy tyle wysiłku przez ostatnie trzy tysiące lat jest już w końcu w naszym zasięgu i ponieważ jego bliskość jest oczywista, to mamy obowiązek zwiększania naszych wysiłków i ostrożności dziesięciokrotnie. Mogę śmiało Wam powiedzieć, że nie minie i dziesięć lat, kiedy nasza rasa zajmie należyte jej miejsce w świecie, w którym każdy Żyd będzie królem, a każdy nie Żyd niewolnikiem. Tu rzęsiste oklaski. Pamiętacie sukces naszej propagandy w latach 30., kiedy wzbudziliśmy w Niemczech nastroje antyamerykańskie i równocześnie rozbudziliśmy nastroje antyniemieckie w Ameryce. Ta nasza kampania pomyślnie zaowocowała Drugą wojną światową i obecnie my prowadzimy podobną, wytężoną kampanię w całym świecie. W nawiasie Zimna Wojna. W Rosji rozpętujemy podniecenie nieustającą amerykańską propagandą i jednocześnie w Ameryce upowszechniamy strach przed zagrożeniem czerwonym niebezpieczeństwem. Ta ogólnoświatowa kampania zmusza małe narody do dokonania wyboru pomiędzy tą lub tamtą stroną i wciąga je do udziału w konfrontacji. W obecnym momencie najbardziej pilną sprawą jest rozniecenie wojennego ducha w gnuśnych Amerykanach. Niepowodzenie pod tym względem powszechnego aktu szkolenia wojskowego w USA zakłóciło wszystkie nasze plany. Jednakże zapewniono nas, że wszelkie niezbędne kroki będą podjęte w kongresie natychmiast po wyborach prezydenckich w 1952 roku. W nawiasie przez prezydenta Eisenhowera. Rosjanie, tak jak i inne azjatyckie narody, są pod naszą całkowitą kontrolą i nie sprzeciwiają się wojnie. Ale my powinniśmy czekać tak długo, aż zapewnimy udział Amerykanów. Mamy nadzieję dokonać tego za pomocą antysemityzmu, który był niezmiernie pomocny w zjednoczeniu Amerykanów przeciwko Niemcom. Bardzo liczymy na doniesienia o kampanii antysemickiej w Rosji w celu wywołania masowego oburzenia w USA i stworzenia Wszechświatowego Frontu przeciwko ZSRR. W tym samym czasie, żeby pokazać Amerykanom realne zagrożenie antysemityzmem, dokonamy anonimowo transferu ogromnych środków finansowych dla elementów antysemickich w Ameryce, a żeby znacząco zintensyfikować ich działalność i to my w rzeczywistości organizujemy wybuchy antysemickie w kilku dużych miastach Ameryki. Będzie to służyło podwójnemu celowi. Z jednej strony pomoże nam w identyfikacji sił sympatyzujących z antysemityzmem w Ameryce, które później zneutralizujemy, a z drugiej strony Zjednoczymy Amerykanów w jednolitym froncie antyrosyjskim. W nawiasie, w tym czasie już przeprowadzali kampanię antysemicką w Czechosłowacji. Od tłumacza W ciągu pięciu lat program ten osiągnie swój cel. Trzecią wojnę światową, która przewyższy stopniem zniszczenia wszystkie dotychczasowe wojny. Izrael oczywiście zachowa neutralność a gdy obie strony będą wzajemnie wyniszczone i wyczerpane, to my wystąpimy w roli arbitrów i wyślemy nasze komisje kontrolne do wszystkich zniszczonych krajów. Ta wojna raz na zawsze zakończy naszą odwieczną walkę z gojami. Następnie otworzymy się na rasy Azji i Afryki. Mogę Was kategorycznie zapewnić, że obecnie rodzi się ostatnie pokolenie dzieci rasy białej. Nasze komisje kontroli w interesie pokoju i zaniku napięć międzyrasowych zabronią obcowania ze sobą ludziom rasy białej. Białe kobiety będą miały pozwolenie tylko na kontakty z czarnymi mężczyznami. W ten sposób rasa biała zaniknie, ponieważ mieszanie czarnego z białym będzie oznaczało koniec białego człowieka naszego największego wroga, po którym pozostanie jedynie wspomnienie. A dla nas nadejdzie dziesięciotysiącletnia era pokoju i dobrobytu. Pax judaika. I nasza rasa będzie bezwarunkowo rządzić całym światem. Nasza znakomita inteligencja doprowadzi nas do łatwego utrwalenia naszej władzy światowej nad ciemnymi masami. Tu padło pytanie z sali. Panie Rabinowicz! A co będzie z innymi religiami po trzeciej wojnie światowej? Rabin Rabinowicz odpowiada. Innych religii nie będzie. Przecież istnienie warstwy duchownych nie tylko byłoby dla nas stałym zagrożeniem, ale także samo pojęcie życia po śmierci dawałoby siłę buntowniczym elementom w licznych krajach i dawałoby im siłę oporu wobec nas. Tym niemniej my zachowamy religię i zwyczaje judaizmu jako cechę wyróżniającą naszą kastę władców i utrwalimy prawa rasowe w taki sposób, żeby ani jednemu Żydowi nie było wolno żenić się i wychodzić za mąż poza obręb naszej rasy, zarówno jak i elementom obcym zabroni się przenikania do naszej rasy. Musimy powtórzyć ponure dni II wojny światowej, kiedy byliśmy zmuszeni złożyć w ofierze hitlerowcom niektórych naszych ludzi po to, żeby mieć pod ręką świadków i dokumentację, przy pomocy których legalnie zlikwidowaliśmy przywództwo Niemiec jako przestępców wojennych, po czym podyktowaliśmy warunki pokoju. Jestem pewien, że nie potrzebujecie dodatkowego szkolenia, jako że samo poświęcenie zawsze było rozpoznawalną cechą naszego narodu, a śmierć paru tysięcy pośrednich Żydów, to zgódźcie się. Niewielki koszt za panowanie nad całym światem. Aby przekonać Was o naszym ostatecznym zwycięstwie, przypomnę Wam po prostu, jak przekształciliśmy wszystkie wynalazki i odkrycia białego człowieka w broń przeciwko niemu samemu. Jego prasy drukarskie i radio stały się wyrazicielem zorganizowanego judaizmu, jego przemysł ciężki produkuje broń, którą my wyślemy do Azji i Afryki, aby była użyta przeciwko niemu. Nasze interesy w Waszyngtonie intensywnie rozbudowują program czterech punktów – w nawiasie Kolombo Plan – dla rozwijającego się przemysłu krajów zacofanych po to, ażeby kiedy fabryki i miasta Europy i Ameryki zostaną zniszczone przez wojnę jądrową, Biała rasa nie zdołała oprzeć się okrzepłym masom czarnej rasy, która nieoczekiwanie zyska przemysłową przewagę. Tak więc, widząc przed sobą zwycięstwo naszej światowej rewolucji, wracajcie do swoich krajów i intensyfikujcie swoje dzieło po to, żeby przybliżyć ten wielki dzień, kiedy Izrael ujawni przed światem ogrom swojej jasności. I kolejny protokół mędrców Syjonu. A słowiańskie bydło przegonimy daleko na północ. W nawiasie obietnica rabina, Rebe, maneheima, Maden, Schnersona, Chabackiego, Mosjacha. Trzecia Hazaria jest idealnym wariantem państwa żydowskiego, które pomyślnie może zastąpić pechowo zaprojektowany Izrael. Na planecie następuje intensywne ocieplenie klimatu. Już obecnie starożytne metropolie świata Ateny, Rzym i najważniejsza Jerozolima w nawiasie Izrael znajdują się w strefie sztucznego nawadniania. Za 20-30 lat trzeba będzie myśleć o prześledleniu ogromnych mas ludzkich cywilizowanych społeczeństw na północ od obecnych rejonów zamieszkania. Do tego czasu na Kubaniu w rejonie rostowskim na Ukrainie, będzie wspaniały subtropikalny klimat. A w rejonie czarnoziemu i północnej Ukrainy będzie strefa klimatyczna dzisiejszego południowego Przedgórza Kaukaskiego. Patrząc wstecz w historię trzeba przyznać, że to są ziemie, starożytne ziemie żydowskiej Hazarii, to znaczy Izraela, podbite przez kijowską Ruś w X wieku. Zamieszkujący je obecnie Słowianie są jedynie czasowymi gośćmi i podlegają wysiedleniu. My odzyskamy te obszary i założymy na tych życiodajnych ziemiach wielką Hazarię – państwo judejskie, tak jak pięćdziesiąt lat wcześniej założyliśmy Izrael, wyduszając Palestyńczyków. Tutaj przesiedli się część Izraelczyków, a bydło słowiańskie popędzimy daleko na północ poza granicę Moskwy. Tam będzie niewielkie terytorium północne, rezerwat podobny do rezerwatów indiańskich w Ameryce Północnej. Nasza specjalna taktyka walki z czarnobrunatymi, w nawiasie wszyscy Słowianie to czarnobrunatni, poprzez potęgę swojej skrytości jest wiedzą tajemną. Głównym ostrzem walki stworzonym przez nas do walki ze Słowianami, oprócz słowiańskich renegatów, będą ludzie, w nawiasie Słowianie, związani z nami wspólnymi interesami. Tak, to prawda, że tych związanych z nami wspólnymi interesami po wykorzystaniu ich dla naszych celów wykluczymy z naszego społeczeństwa. Słowianie wraz z Rosjanami to najbardziej oporna i buntownicza rasa w świecie. Oporna i nieposłuszna z powodu struktury swoich psychicznych i intelektualnych talentów wytworzonych przez liczne pokolenia przodków, genów, które nie poddają się zmianom i przeróbce. Słowianina, Rosjanina można zniszczyć, ale nigdy nie ujarzmić i zjednać. Oto dlatego to nasienie podlega likwidacji, a na pierwszym etapie radykalnemu zmniejszeniu jego liczby. Punkt drugi. Nasze metody walki będą bynajmniej niemilitarne. Będą natomiast ideologiczne i ekonomiczne z wykorzystaniem struktur siłowych wyposażonych w najnowsze rodzaje broni do fizycznego tłumienia zamieszek z jeszcze większym okrucieństwem niż miało to miejsce w październiku 1993 roku podczas masakry Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej. Przede wszystkim dokonamy podziału wszystkich słowiańskich narodów jest ich 300 milionów, połowa to Rosjanie na malutkie i słabe kraiki z pozrywanymi związkami między nimi w tym wypadku będziemy się posługiwać starą metodą, dziel i rządź postaramy się doprowadzić do konfliktu między nimi i wciągnąć się do wzajemnych wojen i zamętów w celu wzajemnego ich wyniszczenia Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansjonistycznej Rosji że walczy o swoją niepodległość, będzie ostatecznie myślał, że odzyskał swoją wolność, kiedy w rzeczywistości popadnie w całkowitą od nas zależność. Tak samo będą uważać Rosjanie, jakoby broniąc swoich interesów narodowych i odbierając bezprawnie skradzione im wcześniej ziemie. Wszystko to będziemy przeprowadzać pod pretekstem zachowania różnych suwerenności – walki za ideały narodowe. A jednocześnie nie pozwolimy żadnej ze stron na samostanowienie na podstawie wartości narodowych i tradycji. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie siebie osłabiać, a nas wzmacniać, głównych dyrygentów ich upadku. Dyrygentów pozornie stojących na uboczu i nie tylko uczestniczących w krwawych wydarzeniach ale i nie mieszających się do nich. Co więcej, to my całkowicie będziemy bezpieczni. W świadomości Słowian, profanów, w nawiasie niewtajemniczonych, zaszczepimy takie stereotypy myślenia, że najstraszliwszym słowem będzie słowo antysemita. Słowo Żyd będą wymawiać szeptem. Niewieloma sztuczkami, w nawiasie, w rodzaju sądu nad antysemitą Filim z ostatecznym jego wykończeniem, niewieloma sztuczkami i innymi metodami radio, telewizja, zastraszające filmy w rodzaju zemsty izraelskiego masadu za zabójstwo Żydów, zastraszymy bydło na tyle, że ani jednemu Żydowi nie spadnie ani jeden z głowy włos, wtedy, kiedy Słowian będzie się odstrzeliwać seryjnie, niszczyć tysiącami, na granicach, przy pomocy sił rozjemczo-pokojowych, w których nie będzie Żydów, przy pomocy terroryzmu, bandyckich zabójstw na zlecenie. Punkt trzeci. Tępa słowiańska rasa nie rozumie, że najstraszniejsi faszyści to ci, którzy nigdy, nigdzie głośno o tym nie mówią, a organizują wszystko według pozornie demokratycznych standardów tak jak wybory prezydenckie w marcu. W nawiasie. Wręcz przeciwnie, my uczynimy słowo faszyzm najbardziej obelżywym. Tej etykietki będzie się bał każdy, komu ją przykleimy. Zdajemy sobie bardzo dobrze sprawę, że nacjonalizm wzmacnia naród, czyni go silniejszym. Hasło internacjonalizm zestarzało się i nie działa tak jak wcześniej. W związku z tym zastąpiliśmy go hasłem wartości ogólnoludzkie. Co na jedno wychodzi? Nie pozwolimy przebudzić się ani jednemu nacjonalizmowi, a te ruchy narodowe, które dążą do wyzwolenia narodu spod naszego dyktatu, zniszczymy ogniem i mieczem, jak to się dzieje w Gruzji, Armenii i Serbii. Natomiast zapewnimy pełen rozkwit naszemu nacjonalizmowi, czyli syjonizmowi a dokładniej żydowskiemu faszyzmowi, który dzięki swojej skrytości i mocy jest superfaszyzmem. Nie na darmo zgromadzenie ogólne ONZ w 1975 roku podjęło rezolucję, która określiła syjonizm jako najbardziej skrajną formę rasizmu i dyskryminacji rasowej. Ale dzięki naszemu zwycięskiemu pochodowi na całej planecie zmieniono tę rezolucję w 1992 roku. ONZ, tę międzynarodową organizację, uczyniliśmy instrumentem naszych ambicji zdobycia władzy nad wszystkimi królestwami i ludami. Punkt czwarty. Bardzo liczną populację Słowian pozbawimy elity narodowej, która określa rozwój i postęp kraju. I wreszcie cały bieg jego historii. W tym celu będziemy obniżać poziom wykształcenia. Już w najbliższych pięciu latach zamkniemy połowę ich instytutów i uczelni, a w drugiej połowie my będziemy się uczyć. Dopuścimy jeszcze Ormian, Czeczeńców, Cyganów i innych. Będziemy dążyć do zapewnienia tego, aby rządy krajów słowiańskich składały się z jak najmniejszej liczby przedstawicieli rdzennych narodów, które zostaną zastąpione naszą elitą żydowską. W środkach informacji masowej, w radio, telewizji, prasie, w sztuce, literaturze, kinie stopniowo wyprzemy kadry narodowe. W nawiasie, już dawno wyparli. Zastępując je naszymi lub w skrajnych przypadkach kosmopolitycznymi. Będzie zrealizowana humanizacja edukacji, w wyniku czego przedmioty budujące myślenie lewej i prawej półkuli mózgu będą ograniczone ilościowo i jakościowo. A język i literatura b. fizyka i matematyka o historii nie ma czego opowiadać damy bydłu nasze własne spojrzenie na historię pokażemy, że cała ludzka ewolucja zmierzała do uznania narodu wybranego Żydów panami całego świata zamiast wartości narodowych damy wam patriotyzm bałałajki i sentymentów w pijanym widzie i tutaj leży nasz cały cel, aby zastąpić czerwono-brunatną elitę naszą elitą. Nie dopuścimy w tych krajach do rozwoju nauki, a jądro uczonych, w nawiasie Akademia Nauk, będzie się składać z naszych ludzi. Nie dopuścimy do rozwoju wysokich technologii, co spowoduje całkowity upadek przemysłu, który zredukujemy do poziomu zaspokojenia zapotrzebowania na artykuły podstawowe, dla ograniczonego kontyngentu niewolników wydobywających surowce dla nas. Wśród mieszczan jest wielu inżynierów, wykwalifikowanych robotników i nauczycieli. Stworzymy im takie warunki przetrwania, w nawiasie, bez miejsc pracy, z wysokimi czynszami za mieszkanie, wysokimi opłatami za usługi komunalne, za komunikację miejską, że będą sami uciekać, tak jak teraz uciekają Rosjanie z krajów wspólnoty niepodległych w państw do odludnych wiosek na północy, gdzie według nich będzie im lżej przeżyć, co ostatecznie okaże się także oszustwem. Zdemoralizujcie młodzież, a zwyciężycie naród. To jest nasza dewiza. Pozbawimy wasze społeczeństwo młodzieży, deprawując ją rozpustą, muzyką rokową, przemocą, alkoholem, paleniem tytoniu, narkotykami, czyli pozbawimy wasze społeczeństwo przyszłości. Uderzymy w rodzinę rozbijając ją, Ograniczymy dzietność rodzin. Hitler był głupiutkim chłopczykiem. On działał bezpośrednio i otwarcie i musiał wykonywać naprawdę ogromną pracę: miliony spalić, rozstrzelać, zakopać i tym podobne. Zostawił po sobie krwawe ślady. My działamy dużo mądrzej, nie zostawiamy żadnych śladów. Ograniczyć współczynnik narodzin dzieci co najmniej do połowy to oznacza zniszczenie rocznie dwóch 3 milionów Rosjan bez jakichkolwiek fizycznych kosztów. Nie potrzeba pieców, amunicji, grobów i nie ma śladów. Nie urodzili się i nie ma winnych. Stworzymy dla przestępców lepsze warunki życia niż dla bydła roboczego, z więzień będziemy wypuszczać kryminalistów, żeby zwiększyć ilość morderstw, rozbojów i niepokojów. Amnestia będzie stosowana tylko w stosunku do złodziei i morderców. Krótko mówiąc, wszystkich oprócz skazanych z artykułu o w cudzysłowie podżeganiu do nienawiści etnicznej, który zastąpi obecne prawo o antysemityzmie. Zaszczepimy w łonie narodu strach, Strach o własne życie, które przestanie mieć jakąkolwiek wartość. Strach o miejsce pracy, które w każdej chwili może być odebrane. Strach o przyszłość bliskich. Będziemy rządzić za pomocą strachu. Punkt 5. Te ambitne cele będą realizowane w kilku etapach. Już obecnie 85% szelfu kontynentalnego oceanu arktycznego znajduje się... W nawiasie, szerokie rzesze ludności nie są tego świadome, w naszych rękach, dzięki zagmatwanym i niejasnym dla narodu umowom zawartych za czasów Gorbaczowa i Jelcyna. Już teraz na ziemiach północnej Rosji mieszka półtora miliona Ormian. To nasza forpoczta. W pierwszym rzędzie, na kamuflażu, proklamujemy na Kubaniu Republikę Ormiańską, a następnie, wygnawszy kozaków, Przekształcimy ją w Hazarię Izrael. Pomocą dla nas będzie to, że kozacy są ciągle pijani, kochają władzę i gotowi są kłócić się ze sobą na tej podstawie. Rzeczywiście jest jeszcze jedna struktura organizacyjna, kler prawosławny. Wyślemy w ich łono swoich żydowskich przedstawicieli, którym według Talmudu wolno odprawiać obrzędy innych religii, zachowując w sercu swoją religię judaizmu. Pozostałych przekupimy, a tych, którzy się nie poddadzą, zniszczymy. Poza tym Rosjanie nie dysponują zasadniczo zorganizowanymi strukturami, a bydło nie jest w stanie zjednoczyć się i stworzyć takowe struktury, bowiem już jest spite i spodlone i tym samym niezdolne do żadnego oporu. Jeśli w ubiegłym XIX wieku USA kupiło od Rosji Alaskę, to w XXI wieku wykupi całkowicie Syberię obejmującą terytoria między Jenisjejem na zachodzie, północnym oceanem lodowatym na północy, Pacyfikiem na wschodzie i granicami Chin, Mongolii i północnej Korei na południu. Powierzchnia tych ziem jest dwukrotnie większa od powierzchni USA. Akr ziemi będzie kupiony po cenie 1000 dolarów. Za całą Syberię trzeba będzie zapłacić 3 biliony dolarów w ciągu 20 lat. Roczne spłaty wyniosą 200 milionów dolarów, z których połowa pójdzie z powrotem do USA na zakup towarów w USA. Mieszkańcy Syberii nie będą mieli gdzie się podziać w sytuacji, kiedy będą musieli zaakceptować obecną władzę, a USA jest dużo bardziej przyjazny niż azjatyccy sąsiedzi. W końcu Władywostok jest bliższy Los Angeles niż Moskwie. Punkt szósty. Dla przeprowadzenia wszystkich tych arcyważnych dla nas przedsięwzięć, my pod płaszczykiem demokratycznych przeobrażeń damy słowiańskiemu bydłu monarchię, każdemu marionetkę prezydenta. No i więcej blasku, hałasu, przepychu. Monarchizm jest bardzo wygodny, ponieważ cała energia mas idzie w gwizdek. Maskuje naszą tajną, wytężoną pracę nad restrukturyzacją społeczeństwa według naszych zamierzeń. Prezydent to parawan, jakby wybrany przez cały naród, w nawiasie, a my sfałszujemy procedury wyborcze tak, żeby wszystko wyglądało legalnie spoza którego my będziemy zarządzać wszystkimi najżywotniejszymi procesami i sprawami. Prezydent będzie posiadał nieograniczone pełnomocnictwa. Drogą wymiany kadr na wyższych stanowiskach struktur siłowych on na ich czele postawi naszych ludzi. Armia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Służba Bezpieczeństwa i różne siły specjalne będą bezpośrednio podlegały prezydentowi, a to oznacza, że nam. W naszych rękach będą tylko linki sterownicze przywiązane do rąk prezydenta. I my będziemy pociągać za te linki tak, jak wymaga tego urzeczywistnienie planu podboju wszystkich plemion, królestw, poddania ich naszemu narodowi wybranemu przez Boga Izraela. Punkt siódmy. Ale co najważniejsze, to pieniądze. One są wszystkim one są władzą, one są życiem, one są siłą. Kto posiada pieniądze, ten posiada broń. Broń ultra nowoczesną. Kto posiada pieniądze, ten ma najemną armię. Pieniądze rządzą środkami informacji masowej. Rządzą odurniałymi miliardami ludzkiego bydła. Pieniądze kupują potrzebnych nam ludzi, a usuwają krnombrnych. Bombardują opornych fanatyków, Irakijczyków, Serbów, a w przyszłości Rosjan. O wszystkim decyduje kapitał i zabór władzy. Akumulację kapitału i przejmowanie władzy doskonalimy już ponad trzy tysiące lat i nikt z nami w tej dziedzinie nie jest w stanie konkurować. Własnych pieniędzy goje nie mają, tak jak i nie mają władzy. Nie mają i nie będą mieli. Nie pozwolimy. Nienawidzimy ich bezgranicznie. Ta nienawiść daje siłę uśmiechać się ciepło do nich, zdobyć ich zaufanie i rządzić nimi, demonstrując naszą troskę o nich i ich dzieci, przyszłe wnuki i prawnuki, których w rzeczywistości nie będzie. Są oni skazani na zagładę i dopóki nie pojmą tej prostej prawdy, dopóki będą się szarpać, dopóty będą bici bardziej niż im się należy. Jeśli będą posłuszni, to zostanie ich 65-70 milionów, w przeciwnym wypadku 40-45 milionów. Teraz najważniejszą dla nas sprawą jest wytrzymanie jeszcze 2-3 lata. Później nie będzie dla nas tutaj, w tym kraju żadnych problemów. Stworzymy takie mechanizmy obronne, że żaden goj nas nie tknie. Wszystko, co będzie nam znane, będzie pod kontrolą i będzie potajemnie zarządzane. I nikt nie odważy się nam przeszkodzić. Co zrobimy? Światowe rezerwy surowców przemysłowych wyczerpują się i już na początku następnego tysiąclecia, czyli XXI wieku, zachodnie społeczeństwo nie zdoła utrzymać obecnego poziomu konsumpcji bez uzupełnień z nowych źródeł, krajów kolonialnych, dawców. Dlatego też nasze dążenia są teraz skierowane na Rosję w dwóch celach. Pierwszy, likwidacja najpotężniejszego suwerennego imperium zajmującego jedną szóstą część planety. Drugi, przejęcie jego bogactw, które stanowią 60-70% całych światowych rezerw surowców i 75-80% odkrytych światowych złóż ropy i gazu skupionych na Syberii i na szelfie Morza Arktycznego. Nasz komentarz ograniczymy tylko do sprawy tępienia nauczania historii. Cytat. Damy bydłu nasze własne spojrzenie na historię. I rzeczywiście, we wrześniu 2012 roku Szymon Perez dał wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie mocno gardłował za zaprzestaniem rozpamiętywania krwawych kart historii. Koniec rozdziału. Rozdział szósty jest zatytułowany Terror. Wojny z terroryzmem.